O 15.30 Solar Białas, wasyście ochroniarzy, policji i Straży Miejskiej pojawili się w liceum imienia Batorego w Warszawie. Ich wizyta trwała niespełna 15 minut i nie zakłóciła matur, które odbywały się w tym samym czasie. Ech. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało Dzwonią telefony u mnie na chacie, dzwonią telefony moim ziomalom Chcą wiedzieć wszystko o macie, wszystko o pato Dyrka wkurwiona, chodzi w tej i we w te po sekretariaci I myśli nad karą dla mnie za to, że... Jestem wkurwionym dzieciakiem, jestem zniszczonym dzieciakiem, Leżałem zawsze bym płaszczu na Emilii i bez domnie kupił herbatę i żebym nie sama rozwidziałem, kokej widziałem Xanax jak w poker, bez ubrań w gimnazjum To pojebane, no ale leżę na podłodze i czekam na kary ale Oczy wykrwione jakbym dostał gazem Pulitka na głowę popite browarem Muziom to ja Błagam nie mówcie tego mojej mam Traple, E Ema ten młody maczak. Gdyby nie Czekałbym nie poprawczak Bovoa, big boy swish tylko Come to the octop Hey Hey Come on to the octop Come to the to the Mojej mamie, uśmiechnięte panie zaprosiły ją na śniadanie w Polsacie. Są wiedzieć wszystko o pato, wszystko o macie. Chcesz się i tak nie skumać Czeka pod szkołą na ostatni dzwonek z kamerą i mikrofonem. Pytają o nas i o to, czy handlujemy mefedronem. Bo ten szybki wygad z wicedyrektorem Ktoś straży mnie pozwem, od niesławienia a Ktoś protokołem nie czuje się dobrze. Ja pierdolę. Ale w sumie przepraszam, batory był tylko symbolem, a bluzę musiałem założyć i każdy normalny to w sumie zrozumiał. Oprócz Krystyny Pawłowicz Kretynie, po co to robisz? Piszą mi w DM sfrustrowane matki o demoralizacji Ich dzieci i rodzina. ja tylko mówię jak żyją To wymówiłeś. mówiłyście, jak mają to robić? Nie wiem o co chodzi, po polskim mi wchodzi do głowy Ej! Ej! Nie wiem, o co Chciał posłać do wojska mnie Jakimowicz Mój ziomo się zda z twoim synem, więc co ty pierdolisz? Moim rodzicom co zrobiłbyś mi jako rodzic? Słucha tego Żabson i Robert Makłowicz Słucha tego masto, prezydent i Włody Więc nie mogę zasnąć, gada o mnie miasto a ja siedzę na chacie i wcinam pierogi Pod kosem z chybatką jak baby odacz tam fakt, bo moja morda jest pod okładką z woga w Ja po parację hordach chce nas wziąć nas dorwać Cap, wow. młody ma tak. Gdyby nie ten Czekałby Czekałbym nie poprawczak Wowła Big Boy Słysz tylko To młody na to track Ej To moja pastora akcja ej, ej, ej To moja pastora MAT, młody na to track Ej To moja pastora acja Hey, hey time uh, to reakcja. Napisał mi jakiś Kasper, że jestem pierdolonym bananowcem Jak peja docenił, usunął wiadomość w tej jawce, A mi został tylko banan na mordzie Robię fotę w Żawce i robię w Biedronce A jak już zarobię kaskę, to tam rodzicom za edukację I kupię cztery wille na Marymoncie Chociaż już mają ze cztery inne, szukają afery media debilne Ey. Wiadomo czy pachnie ich zachowanie podłe Kocham moją mamę i tatę, pierdolę tylko patologię Późno to to zrobił 14, jak sam miał 13, z pięćdziesięć, dziesięć piętnaście Zdjęła mu zęba mi spodnia, media PiSowskie chciałyby zająć się matą, seniorem, to święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem, ale najpierw odpowiem wam, więc słuchajcie uważnie. masz telewizję Polską, Jacek Kurski chróci wciąż, przestań mi k**wo rodzinę bo chciałbym w spokoju dorosnąć, moi ludzie rządzą, mu ziom palił krak jak miał bardzo mało lat, ale wyszliśmy na prostą i chuuu. Dzielę Polskę na pół, jak zabór pluski. Mówi o mnie, kuba wojewódzki. Pomoże Śląsk, woda łódzki. Dziennikarz ludzki, Tomasz Ciąkoło. W szkole na Włosie. Power. język francuski. Power. Język polski, dwuja z minusem, bo mało kto wierzył w Michała. Dziś moja lektura jest omawiana na seminariach, w karaoke, barach. Na rekolekcjach, przy stolezi Kyle, przy puszce browara. I w małych stronach na Włochie polskim. Yeah. Zrobiłem zamach, bo nie lubię zasad. Język francuski, pała i pała i pała. I napisała o mnie francuska prasa. niania i twój masażysta. głupim kurwą leci. Piana spyska, tydzień do świąta Ja mam singla, wyżej na top 50 spotify, nie szlasknę Wow, let it snow Ej Maria Carey, wow Robimy włam do do mainstreamu Wpada mi spam, jak twój demo do special spam. jak Mourinho Na powązkach pomału kopią mi grow. Jak mam cię czuć jak ma się czuć? Zwykły szary chłopak, kiedy z nieba leci pierdolony brokat Kiedy Gosia halbę lekką ręką porównuje go na FB do Holki Tokar Dali się ponieść fantazji Nobla dostanę jak kupię se marka z bezkamu do mojego składu fantazji Ale tylko odstawię ten plan Mam ja latam Za rok wykupię billboard na Manhattan jak sfera ebasta Pato, proto, plasta Kraje, kontynenty, miasta Zwiedzę z drużyną jak z Latam, Słyszeli nas wszędzie trzy trzy łaka łaka 40 koła ludzi pod sceną a widzieli w nas tylko łaka i łaka i jeszcze jednego łaka Zagramy w Tokio, w nie w to jak baka. Ziemia to rondo, ja wchodzę w to driftem, tak jak Sonic, tak No bo chciałbym skakać ze szczęścia na World Haha! Ha. I dopiero wtedy pokażę wam wszystkim, jak możecie zrobić dookoła świata Emata, czyli Mata, chirimata. oficjalnie pozamiatał. Haha! Ej! trudne Trudno z dwóch słów wykrzesać więcej.